Witam serdecznie wszystkich. Bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci wczoraj i dzisiaj. Bardzo dziękuję. Jest to naprawdę dobry i błogosławiony czas dla nas. Rozmawialiśmy razem z, z Mirkiem, że dawno tak długo nie spaliśmy jak dzisiaj. <śmiech> w bardzo dobrych warunkach. Macie przedsudne miejsce tam na dole, naprawdę. Jeszcze ta koza, w której się pali. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pastorstwu, że zaprosiliście nas i nie bójcie się, kazania nie będę mówiła, ale wierzę, że mam coś dla was. A więc chodźcie, tu wstańcie. Myślę, że bardziej dla ciebie, Basiu, ale jesteście jedno. Może będziecie się śmiać. No, uczestniczyłam w napisaniu jednej książki i po prostu teraz bajka za bajką. <śmiech> Kto zna bajkę o czerwonym kapturku? No właśnie, wszyscy. I dzisiaj, kiedy przyszłam i kiedy zaczęliśmy uwielbiać Pana, właśnie dostałam obraz tej bajki. Nie, nie, nie. nie Basiu, wszyscy wiemy, że postać tej dziewczynki w tym czerwonym kapturku, postać, no wszystko dobrze się kończy, ale postać, która musiała pójść do lasu sama. Dziewczynka, to jest tylko bajka, ale kiedy tak bardziej wejrzymy w treść tej bajki, to myślę, że to jest taki mały horror. I Basiu, zapisałam sobie tutaj właśnie te wszystkie myśli, które przyszły, żeby po prostu nie, nie dodawać i nie wymyślać. Nie kryj się pod kapturem. Nie zakładaj tego kaptura. Noś głowę podniesioną i twoja twarz niech będzie odkryta. Niech twoja twarz... Niech jasność Pana oświeci i ogrzeje Ciebie i tym Ciebie błogosławię. Błogosławię Was tym razem. Nie chowajcie się i nie przykrywajcie się. Nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji, co się dzieje w Waszym życiu. Nie mieliśmy możliwości nawet porozmawiać za bardzo. W tej bajce jest też postać bardzo negatywna, wilk i chcemy wypowiedzieć te słowa do Was wszystkich, do całego Kościoła. Niech przyjdzie Boże rozpoznanie, Niech twarz i osoby będą pokazane w imieniu Pana. Niech duchowa rzeczywistość złego będzie zdemaskowana. I tym błogosławię was jako Kościół. Niech nie będzie nikogo, kto kryje się za drzewami i kto wykonuje zło, wykonuje złą pracę. Ale niech zostanie to zdemaskowane. W tej bajce, ten czerwony kapturek, to dziewczynka, która tak jak powiedziałam na początku, szła sama. Okoliczności, i te wszystkie rzeczy, z którymi musiała się zmierzyć, była w nich sama. Apel do was, kochani, Kościele, nie pozwólcie, aby ona i on, aby oni pozostali sami. W tych wszystkich rzeczach, w których teraz są, z którymi się zmagają, które Bóg kładzie im na sercu, które są wyzwaniem dla nich, żeby nie pozostali sami. Chciałabym, żebyście powstali teraz. Żebyście stworzyli taki szpaler. A wy przejdźcie przez ten, tym szpalerem. I ci, którzy chcecie dać im błogosławieństwo, nie róbcie nic na siłę, ale jeżeli chcecie ich błogosławić, wyciągcie swoje ręce, a wy przejdźcie i to błogosławieństwo przyjmijcie, że nie jesteście sami. Tak? Macie wrócić. Też tym samym szpalerem. Błogosławcie ich. Tak, Panie, wypowiadamy dobre rzeczy do ich życia, Panie, do ich służby, Panie, wypowiadamy dobre rzeczy do ich życia i do ich służby, Panie, błogosławimy ich, błogosławimy ich, Panie, Twoją obfitością, błogosławimy ich, Panie, Twoim zaopatrzeniem, Panie, błogosławimy ich Twoją mądrością, Twoim, Twoim wejrzeniem, Panie, błogosławimy ich, Panie, błogosławimy ich, Jezu, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Panie, Błogosławieństwa nigdy za wiele, a więc wracajcie i też ich błogosławmy. W ogóle to proszę, czuwajcie nade mną, jeżeli chodzi o ten mikrofon, bo ja nie jestem najlepszy w tym. U nas w kościele walczyli ze mną tyle lat i się poddali, ale wiecie co zrobili? Kupili taki mikrofon tutaj i mówię, w końcu jest spokój. Wszystko wszyscy słyszą. Posłuchajcie, chcę jeszcze podkreślić, no to co, czym Ewa służyła, to jest jakby, wierzę, że to jest inspiracja Ducha Świętego, że Duch Święty chce coś zrobić dzisiaj. Ja chcę was bardzo pochwalić, jeżeli tutaj zostałem przedstawiony jako prezbiter okręgowy, to przemówię troszkę, jako prezbiter okręgowy. Chciałem Was bardzo pochwalić za to, co zrobiliście jako Kościół w stosunku do Basi i Jacka dzisiaj. No, ja jestem pastorem 25 lat, chyba nie tyle co Jacek. Jacek chyba jest dłużej. Tak, tak troszkę dłużej. Więc po prostu tą rzeczywistość życia pastora i rodziny pastorskiej znamy. No, kiedy tak się złożyło, że zostałem prezbiterem okręgowym, to sobie pomyślałem, że jedną z rzeczy, jedną, jedną z rzeczy na którą zwrócę uwagę, to to, żeby tworzyć taki klimat. Wsparcia dla pastorów, dla pastorskich rodzin. Dlatego, że sam wiem, o co chodzi. Oczywiście my jesteśmy dalecy od tego, żeby ustanawiać kult pastora, ale raczej mówimy o tym, żeby szacunek do niego... I to jest biblijna rzecz. Kult nie, pastora nie jest biblijny, ale szacunek jest biblijny i Biblia nas do tego wzywa. W liście do Hebrajczyków jest napisane o tym, że, i to jest pouczenie do kościoła, żeby zatroszczyć się o to, żeby przywódcy sprawowali swoją służbę z radością, a nie ze wzdychaniem, czyli nie z narzekaniem, bo to by wam wyszło na szkodę. I ja sobie wyobrażam, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka może przytrafić się Kościołowi, to rozgoryczany pastor. To jest straszne. Wiecie, ja, ja w swoim życiu wiele razy musiałem walczyć w swoim sercu, żeby nie dopuścić do goryczy, bo gorycz w moim życiu nie tylko zatruwa mnie, nie tylko zatruwa moją rodzinę, ale to przenosi truciznę dla Kościoła, bo po prostu to, co my robimy, to my komunikujemy ze swojego serca i wywieramy wpływ poprzez to, co jest w naszym sercu. Więc to jest strategiczna rzecz i to naprawdę ma duchowy wymiar, żebyśmy to zrozumieli, że tu nie chodzi o kult. tu chodzi o pewnego rodzaju ochronę bo to ma znaczenie dla całego Kościoła, dla Królestwa Bożego. A więc po prostu trzymajcie tak, tym bardziej to mi się spodobało, że to nie było żadnej okazji typu urodziny, jubileusz czy tam cokolwiek. Po prostu padliście na ten pomysł, że jestem Duch Święty. A dzisiaj chciałbym podzielić też z wami słowem i ono jest zapisane w księdze Judy, w liście Judy, 20 i 21 wiersz. Juda ma tylko jeden rozdział, List Judy 20, 20 i 21 wiersz. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I tutaj jest takie określenie budujcie samych siebie. Możemy to powiedzieć, Budujcie samych siebie. Widzicie, i to stwierdzenie, budujcie samych siebie, można rozważyć w takich dwóch wymiarach. To jest to coś, co powinno się dziać w naszych relacjach wzajemnych, że my wzajemnie budujemy siebie. I to jest bardzo ważna rzecz w Kościele, żeby w Kościele takie relacje były. I z tych relacji płynie siła, kiedy wzajemnie się budujemy. Ale również to można rozważyć w tym wymiarze, że ja sam mogę budować siebie. Czyli każdy z nas może budować siebie. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, jakie znaczenie ma właśnie to, że ja sam mogę budować siebie. To jest bardzo ważne. Z mojego doświadczenia wynika, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w prowadzeniu zwycięskiego życia. Zanim przejdziemy do samego tutaj tekstu, dziękuję bardzo, to chciałbym e, e, jakby przypomnieć nam, że Bożym przeznaczeniem dla człowieka było to, żeby on panował. Czyli Bóg stworzył człowieka z pewnym przeznaczeniem. Pamiętacie ten pierwszy opis pierwszej Księdze Mojżeszowej? stworzenie człowieka i Bóg jakby od razu określił dla niego przeznaczenie, będzie panował, prawda? I teraz, kiedy my rozumiemy i kiedy mówimy Bóg rządzi we wszystkim i kiedy mówimy, że Bóg ma władzę nad ziemią, to musimy pamiętać, że Bóg ustanowił na ziemi swoją władzę poprzez człowieka, czyli Bóg na ziemi sprawuje władzę przez człowieka. To jest bardzo ważne. To nam daje odpowiedź na wiele pytań, dlaczego na Ziemi jest tak, a nie inaczej. Dlatego, że władca tej ziemi, człowiek, w taki sposób poprowadził swoją władzę, że taka jest rzeczywistość. Mówiąc w wielkim skrócie, żeby nie, nie wchodzić w jakieś szczegóły teologiczne. W Jezusie Chrystusie jest napisane o nas, że my zostaliśmy z Chrystusem wzbudzeni i osadzeni w okręgach niebieskich. Prawda? I jesteśmy w Nim. I teraz, kiedy rozważamy to, co to znaczy być w Nim, co to znaczy być w Chrystusie. Mówimy o tym, że mamy pozycję w Jezusie Chrystusie. Ale co ona oznacza konkretnie? Jedną z rzeczy jest to, że my jesteśmy przywróceni do tej pozycji władzy w Jezusie Chrystusie. A widzicie, pierwszym obszarem sprawowania naszej władzy jest nasze własne życie. Czyli my mówimy tak, Bóg rządzi i Bóg, my chcemy, żeby Jezus panował nad moim życiem. Tak mówimy, prawda? Ale chcemy, musimy to zrozumieć, że Jezus sprawuje naszą władzę nad naszym życiem poprzez to, że my jesteśmy w pozycji z Nim i poprzez Niego my w jakiś sposób sprawujemy władzę nad swoimi myślami, nad swoimi słowami, nad swoimi emocjami. My jesteśmy powołani do tego, żeby panować. I teraz, e, dlaczego o tym mówię? Bo w świetle tego my możemy zrozumieć to stwierdzenie, jak bardzo ono jest ważne, buduj sam siebie. Buduj sam siebie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja mogę sam siebie zbudować, to też oznacza, że ja mogę sam siebie zdołować. Prawda? Że sam siebie mogę zdołować. I teraz posłuchajcie. Na nasze życie, na twoje życie, wiele osób i wiele okoliczności ma wpływ. Ale największy wpływ na ciebie masz ty sam. I to jest kluczowy wpływ. To jest bardzo ważne. Wiecie, kiedy to odkryłem w swoim życiu, to mi przyniosło takie wielkie poczucie jakby uwolnienia. Dlatego, że w moim życiu jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają i są niezależne ode mnie. Czyli ja tego nie mogę zmienić. Ja nie zawsze mogę mieć wpływ na to, co ludzie do mnie mówią, co ludzie o mnie myślą, o czym ludzie rozmawiają o mnie, o czym mówią, kiedy rozmawiają o mnie. Ja, o tym, ja na to nie zawsze mam wpływ. Ja nie zawsze mam wpływ na to, jak się ok okoliczności układają. Ale ja mam wpływ na to, jak w tych wszystkich okolicznościach, w całej tej atmosferze, jaką ja przyjmę postawę. To jest Moja możliwość to jest moja władza, jaką dał mi Bóg, jaką dał mi Jezus Chrystus. I moje życie i to, jak się będzie rozwijać moje życie, bardziej zależy od tego, co ja sam zrobię ze sobą, co ja sam powiem sobie, niż od tego, co inni o mnie mówią. W takim uproszczeniu mogę to powiedzieć. A więc budowanie samego siebie jest oznaką dojrzałości. Wiecie, zwróćcie uwagę na to, jak czytamy to, co Paweł mówił do starszych w Efezie. Ja uważam, że starszy w Kościele to nie jest kwestia wieku, tylko kwestia dojrzałości. Prawda? My potrzebujemy jako liderów ludzi dojrzałych i niekoniecznie wiek wiąże się z dojrzałością. Starszy oznacza dojrzałość. A więc on mówi do dojrzałych ludzi i mówi tak, troszcie się sami o siebie, czy to jest egoizm? Tak. A my pilnujcie samych siebie i do Bożą. Czyli dlaczego tak Paweł mówi? Dlatego, że oznaką dojrzałości jest to, że ktoś przyjmuje odpowiedzialność za swoje życie. To jest bardzo ważne. Wiesz, żebym ja mógł wziąć odpowiedzialność za swoje życie, to jest coś, z czym w swoim życiu muszę się rozprawić. A tym czymś jest to, co ja nazywam postawę albo mentalność ofiary. Czyli mentalność ofiary polega na tym, że ofiara cały czas żyje w poczuciu krzywdy, a jeżeli żyje w poczuciu krzywdy, to również żyje w poczuciu pretensji, bo ktoś tą krzywdę mu zrobił. A jeżeli żyje w poczuciu pretensji, to również żyje w takim nastawieniu obwiniania, czyli mam pretensję o to, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej, bo... Tak? Bo, czyli obwiniam. Obwiniam tak, z takiego pochodzę domu, takie miałem dzieciństwo, rząd jest taki, a nie inny, opieka społeczna mną się nie zajmuje. Prawda? Albo jest zła opieka społeczna. I oczywiście ja nie chcę tego bagatelizować. Ale chcę powiedzieć, że ostatecznie każdy z nas, jeżeli chce zmienić kierunek swojego życia, to musi za to życie wziąć odpowiedzialność i przyjść do Boga z tym. I to jest fundament pokuty. Co to znaczy pokuta? Pokuta rozpoczyna się od tego, że ja nie przestaję już obwiniać innych o swoje życie, tylko biorę odpowiedzialność za swoje życie. I przychodzę do Boga i mówię, Boże, ja jestem winny. Ja Ciebie proszę o przebaczenie. Tak, ja nie grzeszę, dlatego że taka, a taka sytuacja była w moim życiu, tylko grzeszę, ponieważ jestem grzesznikiem. I to ja jestem winny, ja jestem odpowiedzialny. I ja przychodzę do Ciebie i Ty mi przebacz, ale równocześnie to, co Bóg robi, ten odnawia moje życie i daje mi to, co nazwałem władzę, bo poprzez moje postawy chcę moje życie budować. Dzisiaj ofiara, ona... Ona podchodzi do życia w taki, w taki sposób. Życie jest nie fair. Życie jest niesprawiedliwe. Tak zawsze mamy to poczucie krzywdy. A gdybyśmy mieszkali w Ameryce, ja sobie mówiłem tak kiedyś, tak? No, gdybym był pastorem w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest inny klimat duchowy, to po 25 latach służby może miałbym kościół tysięczny albo kilkotysięczny. Ale tutaj w tej Polsce po prostu oramy, te ramy żyły wyprówamy, i po prostu jak setkę osiągamy, to już czujemy się tutaj wielkimi. Wiesz, co ja robiłem? Ja po prostu funkcjonowałem w tej mentalności ofiary. Tak pokrzywdzenia. Żyję w Polsce. Żyję w Polsce. Ale widzisz, ktoś, kto jest dojrzały, to osoby, które budują siebie, przede wszystkim przebaczają, są wdzięczne, przyjmują zwycięską postawę, nie tyle ulegają okolicznościom, co wywierają poprzez tą postawę wpływ na okoliczności, żyją w poczuciu, nie mówią, życie jest niesprawiedliwe, tylko mówią, Bóg jest dobry. <grywa> tak? Bo życie rzeczywiście jest nie fair. Ale kto nam powiedział, że życie jest fair? To Bóg jest fair. <grywa> Prawda? <grywa> tak? my, nie, my, my nie budujemy swojej tożsamości z tego powodu, że życie jest dobre. My budujemy swoją tożsamość na przekonaniu, Bóg jest dobry. Tak? A życie jest wspaniałą okolicznością. Jest wspaniałą szansą w Bogu. Ale więc takiej postawy wymaga tego, jest potrzebna, żebyśmy byli ludźmi, którzy budują sam siebie. I teraz zwróćcie uwagę, jak Juda uczy nas, żebyśmy mogli budować samych siebie. A więc pierwszą rzeczą, on jakby wymienia takie cztery rzeczy. Po pierwsze, budujcie się w oparciu o najświętszą wiarę. Po drugie, módlcie się w duchu. Po trzecie, zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. I po czwarte, oczekujcie, jak tam jest napisane, Jacku? Błogosławionej nadziei i miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa. Czyli oczekujcie błogosławionej nadziei. Ja wczoraj mówiłem o tym trochę na tym spotkaniu, tutaj na tym ubiedzie, że posiadanie nadziei to jest oczekiwanie dobrych rzeczy, mówiąc krótko. tak? To jest spodziewanie się dobrych rzeczy. Czyli miej dobre oczekiwania w Jezusie Chrystusie, bo to ci daje podstawę, tak? Każdy wierzący powinien mieć dobre oczekiwania. Niezależnie od sytuacji, w jakiej jest, mamy dobre oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest miłosierny, tak? Że On jest miłosierny, On jest zwycięzcą i On ma ostatecznie końcowe zdanie w moim życiu. Więc wiecie, ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co to znaczy budować się w oparciu o Najświętszą Wiarę. Zwróćcie uwagę na to określenie. Budujcie się, jak jest następne słowo, powiedzmy, w, o, w oparciu. Jeszcze raz, budujcie się w o, oparciu o najświętszą wiarę. Czyli co jest oparciem dla mojego budowania? Wiara. Możemy to powiedzieć? Wiara jest oparciem dla budowania. Czyli widzisz, jeżeli ja nie mam wiary, to ja nie mam oparcia, żeby się budować. Jeżeli ja nie opieram się na wierze, to opieram się na innych rzeczach, właśnie na różnych okolicznościach w moim życiu, na różnych sytuacjach. Ja muszę, jeżeli chcę budować sam siebie, ja muszę mieć właściwe, prawidłowe oparcie. A tym oparciem dla mnie jest wiara. Czyli to oznacza, że ja wywieram wpływ na siebie zgodnie z tym, jak wierzę. Każdy człowiek jakoś wierzy. Każdy. Niezależnie od tego, czy się uznaje za wierzącego, czy za ateistę, każdy człowiek ma jakiś system wierzeń i poprzez ten system wierzeń wywiera przede wszystkim wpływ na siebie, na swoją postawę życiową. Dlatego Juda jakby zaznacza, o jaką wiarę mamy się obudować, w oparciu o jaką wiarę. Nazywa ją w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Wiecie? I w tym króciutkim liście Judy wiara występuje dosyć często już na samym początku Juda zaznaczył, jaki był cel listu, który napisał. To jest w wierszu trzecim. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, Macie otwarte, czytamy razem, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I oddał mu pewien cel. Ja nie za bardzo wiem, do kogo on pisał. Jacku, ty wiesz, do kogo on pisał? Do jakiego zboru, czy coś, czy nie wiemy o tym. Tego. Na pewno pisał do jakiejś grupy wierzącej, jakiegoś kościoła. I powodem to, że on coś w tym kościele zobaczył. I zobaczył ich pasywność. Ich pasywność, jeżeli chodzi o wiarę. I mówi tak, posłuchajcie, ja piszę do was, ponieważ uznałem za konieczne, żeby napisać do was i napomnieć was, co niesie ze sobą takie rzeczy. Skorygować, zachęcić, pocieszyć, wzmocnić, zainspirować, zmotywować. Do tego, żebyście podjęli walkę o wiarę. Żebyście nie byli pasywni, ale żebyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ponieważ ta wiara jest podstawą dla was, żebyście się budowali. Ta wiara jest dla was fundamentem. I jeżeli wierzymy, że mamy wroga, którym jest diabeł, jeżeli on chce zniszczyć nasze życie, to jedną z rzeczy, którą on atakuje w naszym życiu, jest nasza wiara. Żeby pozbawić nas fundamentu, żeby pozbawić nas tego oparcia. Wiara jest oparciem dla nas. I Juda mówi, posłuchajcie, no nie bądźcie tacy jak e, bokserzy w ringu, którzy opuszczyli po prostu ręce i pozwalają, żeby przeciwnik golał, gdzie popadnie. Podnieście swoje ręce, zróbcie gardę, jak trzeba, wyprowadzić cios. Nie bądźcie pasywni, nie przyjmujcie w taki sposób wszystkich ciosów, które na was lecą. Nie jesteście ofiarami, jesteście wojownikami. Jesteście wojownikami. Więc podejmijcie walkę o wiarę. Nie pozwalajcie, żeby po prostu to wszystko, co jest przekazane w tej wierze świętej, po prostu diabeł mógł bezkarnie przychodzić i wam wybierać, aby życie po prostu poprzez to, jakie jest, wypłukiwało was z wiary. Podejmijcie walkę, podejmijcie walkę. Ponieważ wiara jest oparciem do tego, że możemy samych siebie budować. Jezus mówił o tym, kiedy rozpoczyna głoszenie Królestwa Bożego, powiedział o dwóch fundamentalnych rzeczach w związku z Królestwem. Powiedział tak, upamiętajcie się, tak? I wierzcie. Komu mamy wierzyć? Tam jest napisane, wierzcie Ewangelii. Wierzcie Ewangelii. To jest ta najświętsza wiara. To, co ogłasza Ewangelia. To, co przyniosła Ewangelia. Ewangelia w swojej istocie jest dobrą nowiną. Wiecie, jak ja tłumaczę ten tekst dla siebie? Tłumaczę tak. Upamiętać się to znaczy też zmienić swoje myślenie. Tłumaczę dla siebie tak. Mirek, zmień się i wierz dobrej nowinie. Zmień swoje myślenie i wierz dobrej nowinie. Posłuchajcie, sprawdźcie siebie, w co jest nam łatwiej uwierzyć? W zło czy w dobro? Czy będzie gorzej, czy będzie lepiej? Jaka jest nasza naturalna tendencja? Widzicie, myślę, że naszą naturalną tendencją jest to, że my łatwiej uwierzymy, że będzie gorzej, będzie źle, że przepadliśmy, że po prostu <tum> to już nie da się zmienić i tak dalej, a to nie można... A po prostu, tak jak tutaj na początku Jacek mówił, po co my robimy te obiady, tyle lat, to nic nie da, tracimy pieniądze. Co to jest? To jest nasza wiara. Tak, My wrażamy swoją wiarę w taki sposób. I to jest wiara, która staje się podstawą do tego, jak my siebie budujemy, jak my na siebie oddziałujemy. Wiecie, Ewangelia, to co przyniósł Jezus, jest po prostu takim ładunkiem, który rozwala cały nasz stary system naturalny system myślenia. Bo z natury, łatwiej jest nam uwierzyć, że będzie źle. Ewangelia mówi, zmień swoje myślenie i uwierz w dobrej nowinie. Uwierz w dobre rzeczy. Oczywiście to ma odniesienie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przyszedł i ogłosił Królestwo Boże. Tak? Czyli tu nie chodzi o taką wiarę jako Technika, żebyśmy poczuli się lepiej. Wszystko, co mówimy, mówimy w kontekście, w odniesieniu do tego, co się stało poprzez przyjście Jezusa Chrystusa i co się stało poprzez to, że On umarł za nas, ale też zmartwychwstał i panuje i ma władzę nad wszystkim. Jezus jest Panem, tak? tak? To nie jest tylko slogan dla nas. To jest nasze wyznanie wiary. Jezus jest Panem to oznacza, On ma, panuje, on, on ma władzę i On ma moc. I to jest nasza wiara. Ja buduję siebie, w oparciu o tą wiarę. Widzicie, wiara, ta wiara w Ewangelii daje dla mnie odpowiedź na dwa zasadnicze, kluczowe pytania. Pierwsze pytanie jest takie: Jaki jest Bóg? A drugie pytanie jest takie: Kim ja jestem? To jest, wydaje mi się, sedno tego, co przynosi Ewangelia. Ja mam swoje osobiste wyznanie wiary. My w jaki sposób wyznajemy wiarę? Czy nawet jesteśmy tego świadomi, czy nie? Poprzez to, co mówimy, poprzez to, co myślimy. Moje wyznanie wiary jest takie. Bóg jest łaskawym Ojcem, kochającym mnie do tego stopnia, że dla mojego zbawienia oddał na krzyż swojego Syna Jezusa. Bóg nie szuka powodu do potępienia, ale znalazł sposób usprawiedliwienia. Myślisz, że bo chcecie potępić? On by... <głos> Żeby potępić mnie, on nic by nie musiał robić. Prawda? Tak naprawdę on nawet nie musi szukać powodu do potępienia. On istnieje. On istnieje. Dlatego Bóg nie jest nastawiony, co by tu zrobić, żeby go przyłapać? Co by tu zrobić, żeby go, jak to się mówi, ukręcić? On, on tego nie musi robić. On wszystkie argumenty do tego celu posiada. Bóg się zastanawiał, to tak ja mówię w wymiarze ludzkim, bo on się zastanawiać nie musiał, ale żebyśmy, to żeby się zastanawiał, co by tu zrobić, żeby zbawić. Co by tu zrobić, żeby tego Mirka, który jest potępieniem usprawiedliwić? I on to wymyślił. A to oznacza, że on na tym jest skoncentrowany. I jego plan tego dotyczy. Dlatego mówię wbrew wszystkiemu, Bóg jest dobrym i łaskawym Ojcem. I to jest te sedno Ewangelii, to jest serce Ewangelii, którą zaprezentował Jezus. On przyszedł i powiedział, posłuchajcie, chcecie zobaczyć, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec? Patrzcie na mnie. A więc patrzymy na Jezusa i mówimy, wow, Prawda? To jest obraz Boga. To jest to objawienie, które On przyniósł. I to jest moja wiara, w oparciu o którą buduję się. Później jest wyznanie, mam wyznanie, które dotyczy mnie samego. Byłem grzesznikiem godnym potępienia. Ale dzięki łasce Boga zostałem przez Niego zbawiony, usprawiedliwiony, usynowiony. Mam nową pozycję w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy, że ja się buduję w oparciu o, o swoją wiarę? To oznacza, że ja rozwijam w sobie tożsamość wypływającą z mojej wiary. Także ja buduję w sobie tożsamość, buduję w, spo, w sobie pewien sposób myślenia w oparciu o tą wiarę, która ogłasza fakty, jakie stały się w odkupieniu w Jezusie Chrystusie. Widzisz, czy możesz zbudować sam siebie, Nikt z nas nie może ci zagwarantować, że życie będzie, jak to się mówi, fair w stosunku do ciebie. Tak, że wszystko będzie łatwe, że wszystko będzie proste. Nie możemy tego zagwarantować. Nie możemy ci obiecać, że nie będziesz miał bólu w swoim życiu. Nie możemy ci obiecać, że nie będziesz cierpiał w swoim życiu. Nie możemy ci tego obiecać, nie możemy tego zagwarantować że zawsze, wszędzie będziesz potraktowany sprawiedliwie, tak jakbyś chciał być potraktowany, ale gwarantujemy ci, że w Jezusie Chrystusie jesteś osobą przeznaczoną do zwycięstwa, że Jezus, Jezus jest z tobą w każdej sytuacji i że Jezus jest tym, który ci daje siłę i daje ci moc i walka w twoim życiu rozgrywa się o to, żebyś zachował wiarę. A więc walka? Rozgrywa, dlaczego walka jest potrzebna? Dlatego, że w życiu spotkasz okoliczności i sytuacje, które będą temu zaprzeczać. Bo inaczej nie, nie trzeba by walczyć, prawda? Buduj siebie. Nie bądź, niech twój umysł niech będzie jak, jak taki otwarty ogród, do którego każdy może wejść i co chce podeptać, powyrywać i zniszczyć. Panuj nad swoimi myślami. Panuj nad swoimi myślami. Niech to nie będzie tak, że. Co ci się pomyśli, to się pomyśli. Jaka myśl się przypałęta, przy no to po prostu już pozwala jej, żeby ona rozwijała w tobie i budowała twoje samopoczucie i twoją tożsamość. Buduj samego siebie, weź odpowiedzialność za to. Widzisz, budowanie się w oparciu o wiarę polega na tym, że składamy świadectwo tej wiary. Czyli, snużenie świadectwa dotyczy różnych okoliczności ale też jest to złożenie świadectwa twojej wiary właśnie w tych trudnych sytuacjach, jakie przeżywasz. Dla samego siebie. Potrzebujesz czasami złożyć świadectwo. Zobaczcie, jak jest napisane w przypowieści Salomona, 18 rozdział i 20 wiersz. Chciałbym, żebyście otworzyli to miejsce i razem przeczytamy, i żebyśmy widzieli, co tam pisze. Przypowieści Salomona, 18 rozdział, wiersz 20. Widzicie to już? Zobaczcie, z owocu swoich ust nasyca człowiek, co nasyca? Swoje wnętrze syci się plonem swoich warg. Posłuchajcie. Z owocu swoich ust nasyca człowiek, co? Swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Człowiek sam siebie syci. Sam się nasycasz. Mówiąc inaczej, Ty sam możesz nasycić siebie tym, co cię buduje, zachęci zainspiruje, zmotywuje lub zdołuje. Ty sam siebie, poprzez to, co mówisz. Dlatego w liście do Efezjan my mamy wezwanie takie, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. A więc kiedy mówisz słowa, to jesteś pierwszą osobą, która to słyszy. Prawda? A więc widzisz, jest bardzo ważne, co mówisz sobie. Jest bardzo ważne, co myślisz. Jest bardzo ważne, co mówisz sobie. I to, co mówisz sobie, odegra zasadniczy wpływ na twoje życie. Posłuchajcie. Zobaczcie, to jest tak. Mogą być dwie osoby, podam takie skrajne przykłady. A więc jeden może być, załóżmy, obydwoje chcą wejść na górę jakimś na wielki szczyt. I teraz jedną osobę mogą otoczyć Przyjaciele, którzy będą do niego mówili tak, dasz radę, wejdziesz. Jesteś do tego zdolny. Masz siłę. I oczywiście on nas przyjmuje okoliczności i to słowa go budują, ale ostatecznie to, co zadecyduje, że on ruszy, jest to, że on sam powie sobie w końcu: Oczywiście, że dam radę, pójdę. Rozumiecie to? A więc nie chcę powiedzieć, że to, co mówią przyjaciele, nie ma znaczenia to mu pomaga, ale kluczowe jest to, że on powie, oczywiście, że dam radę, pójdę. Ale wiecie, że mamy też takich ludzi, którzy są otoczeni przeciwności, przeciwnościami, ludźmi, którzy mówią, słuchaj stary, nie dasz rady, co ty robisz? Zwariowałeś, po pierwszych krokach spadniesz, zabijesz się, możesz stracić życie i to mu nie pomaga. Ale wiecie, co decyduje ostatecznie? Co on powie sobie? On powie, jak to nie dam rady? Dam rady, mogę. I to spowoduje, że on pójdzie. Czyli widzicie, jak chcę powiedzieć, żeby w życiu możemy mieć łatwiejsze lub trudniejsze okoliczności. Ale kluczową rzeczą jest to, co w tych okolicznościach ty sam sobie powiesz. Buduj samego siebie. W oparciu o najświętszą wiarę swoją. Syć swoje wnętrze słowami, które budują, a nie dołują. I wtedy zobaczysz, że twój humor i samopoczucie nie jest zależne od tego, co się dzieje poza tobą. Widzicie, chciałbym na koniec wam podać przykład Dawida. Dawid to jest bardzo ciekawa postać. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, od pierwszego do szóstego wiersza przeczytamy. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak, i pościli je z dymem. Pierwsza Samuelowa, 30 rozdział, od pierwszego do szóstego wiersza. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było głośnym płaczem, Także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, a z Jezrael i Abiga, wdowa Pana Balu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamionować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. I żebyśmy rozumieli wymowę tej sytuacji. Kilka kluczowych faktów. Dawid został namaszczony na króla, ale odrzucony i prześladowany przez Saula, króla panującego. Z tego powodu, że musiał się skrywać, uciekać, skrył się u króla Filistyńczyków. Ten mu dał miasta, gdzie zamieszkał. No ale, kiedy wybuchła wojna między Filistyńczykami i Izraelem, to Filistyńczy... i on wyruszył z, z wojskiem filistyńskim, na wojnę, ale mu powiedzieli, słuchaj, ty jesteś zdrajcą, my nie weźmiemy ciebie na wojnę, bo ty możesz w czasie wojny obrócić przeciwko nam, wracaj z powrotem. Ale w tym czasie, kiedy wracał, na te miasta napadli jacyś barbarzyńcy i spalili te miasta i zabrali ich majątek i ich rodziny. I kiedy przyszedł, przyszli, wszyscy, tak jak czytaliśmy, płakali, ale to, co powstało, to też jego właśnie ludzie chcieli go ukamionować. Więc w takiej sytuacji znalazł się Dawid. Więc myślę, że Dawid miał wszelkie podstawy, żeby sobie powiedzieć, to już koniec, wszystko stracone. Ale my czytamy, że w tym szóstym wierszu czytamy tak, że lud chciał go ukamionować. Dawid się znalazł w wielkim niebezpieczeństwie, bo lud chciał go ukamionować, lecz jest, tam jest takie jedno słowo, lecz. Tak? Możemy to powiedzieć? Lecz, jeszcze raz. Lecz, nie w znaczeniu, że leczysz się, tylko po prostu w tej sytuacji. Lud chciał go kwionować, lecz Dawid zaczął pokładać ufność w Bogu w swoim Panu. No, to, to jest coś takiego, że tutaj jest to całe niebezpieczeństwo, a Dawid mówi tak, tak, jakby coś powiedział tak, no nie, ja się temu nie poddam. Ja zacznę pokładać ufność w Bogu. Ja zacznę pokładać w Bogu. Posłuchajcie, inne tłumaczenia Biblii oddają to w taki sposób. Nowa Biblia Gdańska mówi, że on pokrzepiał się w wieku istym. Że Dawid przy całym tym zagrożeniu powiedział tak, to ja się pokrzepię w wieku istym. Nowe przymierze, które ty masz, jest, że on wzmocnił się w Bogu. Że Dawid zaczął wzmacniać się w Bogu. Czyli widzicie, Dawid po prostu nie był pasywny, tylko on przejął inicjatywę, żeby coś zrobić. W liście do Deofezjan jest napisane, żebyśmy w końcu umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czyli my możemy to zrobić. Umocnić się sami w Panu i w potężnej mocy Jego. Jak możemy to zrobić? Co to znaczy? Widzicie, Dawid mógł zrobić coś takiego. Zobaczył tę całą sytuację i mógł podejść do tego tak. No, zostałem namaszczony na króla, ale nie wiem, czy to był Bóg. No, ponieważ sal mnie odrzucił, musiałem chronić się w obcym królestwie, ale mnie o, posądzili mnie o zdradę. Na dodatek Bóg pozwolił, aby spalono nasze miasta i zabrano rodziny. I teraz mój własny lud mnie ukominuje. To koniec. Wszystko było pomyłką. Mógł tak zrobić? Lecz, lecz on się zaczął umacniać Bogu. On się zaczął budować w oparciu o swoją wiarę. W jaki sposób? Bóg mnie namaścił. Jego łaska i przychylność jest nade mną. Jestem wybrany i kochany przez Boga. Jest wyjście z tej sytuacji. Bóg da mi moc, aby obrzyskać to, co zabrał mi wróg i to prowadzić do końca powołanie, którym mnie obdarzył. Wzmocnił się. Tak? Nie przyjął tego depresyjnego ducha do swojego wnętrza i to poczucie beznadziejności, jakie płynęło ze wszystkich okoliczności, którymi był otoczony. On w tej całej sytuacji powiedział tak. Lecz ja się wzmocnię w Bogu. i To mu dało siłę, żeby powstać i odnieść zwycięstwo. Buduj samego siebie w oparciu o najświętszą wiarę i to ci da siłę, wbrew wszystkiemu, aby powstać i odnieść zwycięstwo w życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Postajmy do modlitwy.